Musisz mówić głośniej, jesteś bez mikrofonu. Więc to, musisz głośniej to. mówić. Ja mówiłem wczoraj o e, takiej wielkiej różnicy, która jest e, w człowieku, e, która może, może być w człowieku na różnicy. Ja mówiłem o tym, że ludzie e, albo zatrzymają pewną mentalność niewolniczą, albo tą mentalność niewolniczą południą i e, jak ktoś z Was tam słuchał tutaj online no to, to, to dobrze e, natomiast e, chciałem wam, ja chciałem dzisiaj bo to bardzo do nie pracuje chciałem też Wam e, dzisiaj o tych rzeczach mówić to odnosi się do obecnego czasu do, do obecnego czasu, który jest i ten rok, rok Rok, który nadszedł, on będzie rokiem, gdzie będzie te rozdzielenie, takie rozdzielenie bardzo mocno widoczne. Ono będzie niezaprzeczalne. Nie będzie można temu, temu w ogóle zaprzeczyć. Nie będzie można, te, nie będzie można powiedzieć, że, że jest inaczej, albo że czegoś nie widać. Powiem Wam taką rzecz, że że w tym roku będzie bardzo mocno widać jakby stan niewolnictwa i stan królowania bardzo mocno to będzie nikt nie powie, no tak ja jestem królem, ale życie twoje będzie życiem niewolnika tak? ostatnio y, ktoś y, mówił u nas y, taką rzecz, że Jakaś, jak, jakieś tam osoby, jakaś, jak, jakieś tam osoby yy, za, za, zadzwoniła, jedna osoba od nas tam i tam ta osoba mówi od razu na początku, że Bóg jej błogosławi, że Bóg jej błogosławi, tak? Mówi, Bóg mi błogosławi, nie martwcie się o mnie, Bóg mi błogosławi. To jest taka osoba, która tam niekoniecznie yy, chce słuchać tego, co się do niej mówi. No i ona jest troszkę już poza kościołem, no i tam ktoś zadzwonił do niej, żeby się dowiedzieć, co u niej, co u tej osoby. I tam ta osoba mówi, no nie przejmuj się, Bóg mi błogosławi, tak? Ale nie mogę do Ciebie odzwonić, bo nie nic na koncie. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest taka pierdółka, jak powiedziałem teraz, taka bzdurka no. Ale ta wzdurka ona definiuje całokształt działań w Kościele. Całokształt działań. Wiesz, można gadać o czymś, tak? Opowiadać od strony teologicznej jakieś tam historie i tak dalej, nie? Ale ja czytam w mojej Biblii taki tekst, że... Czego sobie czytałem, przypominałem do sobie. To, takie, to są takie krótkie zajawki. Druga księga Samuela, trzeci, trzeci rozdział, pierwszy werset. Dawid wzrastał w siłę, natomiast dom Saula słabną. Dawid wzrastał w siłę, natomiast dom Saula słabnął. I teraz, jak ktoś do mnie mówi takie rzeczy: Ja wzrastał w siłę. Ale diabeł mnie strasznie atakuje, to ja mówię, to jest niebiblijne. Ja nie mam na to podstaw biblijnych. Ja nie mam podstaw biblijnych na, na taką teologię. Ja nie mam takiego doświadczenia w moim życiu. Wiecie? Ja nie mam takiego doświadczenia w swoim życiu. Przepraszam. To może e, być raniące, ale jeżeli to, co mówię, będzie raniące, to to będzie raniące dla kłamstwa, które się zagnieździło w Twojej duszy. Mentalność niewolnika to jest mentalność, która określa wielki problem. Wiecie, niewolnik to jest mały człowiek, to jest mała konstrukcja, małe, coś małego. Te coś małego zawsze ma wielki problem. Im mniejszych ludzi w życiu spotykam, tym większe problemy oni mają. początku zazwyczaj w naszych relacji, starają mi się poinformować, jak wielkie problemy mają. Jeżeli ktoś mnie informuje o wielkości swoich problemów, tak, to jest dla mnie pierwsza informacja o tym, że człowiek ten ma mentalność niewolnika. Niewolnik ustawicznie widzi swoje pęta. Cały czas widzi swoje pęta. Ja mam taki problem. Ja mam taki kłopot, umie się dzieje to, umie się dzieje tamto, umie się dzieje to, umie się dzieje tamto. Mentalność nie woliga. Wiecie, od tego się nikt, nie, od tego nie możemy, nie, nie, nie może nam to ujść na naszej, naszej uwagi, bo ludzie mówią, jestem wolny i chcę ci opowiedzieć o swoich problemach. Ok? Jestem wolny. Nie jesteś wolny. Widzisz. W Twoim duchu jesteś, bo jesteś nowym stworzeniem, tak? Nowym stworzeniem. Do Twojego ducha nie ma dostępu diabeł, do Twojego ducha nie ma dostępu grzech, do Twojego ducha nie ma dostępu żadna moc ciemności. W Twoim duchu jesteś nowy, nieskalany, nieskazitelny, nie do zabicia, nie do rozchorowania się, nie do zubożenia. rozumiesz? Jesteś jak sam Chrystus. Ale Twój duch nie jest widoczny na zewnątrz. Na zewnątrz jest widoczna tylko Twoja psychika, czyli umysł, emocje i ośrodek decyzyjny, czyli wolna wola i Twoje ciało. Tylko to jest widoczne. I coś Ci powiem, diabeł w ogóle nie widzi Twojego ducha ani mojego ducha. W ogóle diabeł nie widzi naszego ducha. Ludzie to myślą, że diabeł to ducha widzi. coś Ci powiem, wiesz kto widzi ducha? Tylko Bóg. Jeżeli Ty myślisz, że diabeł ducha Twojego widzi, to już! Podniosłeś Diabła do rangi Boga I myślisz, że On jest wszechwiedzący. Diabeł nie jest wszechwiedzący. Diabeł jest płytki jak kałuża. On nie jest wszechwiedzący, nie jest wszędzie obecny, nie jest wszechmogący. Absolutnie nie! Diabeł taki nie jest. Taki nie jest Diabeł. I kiedy widzimy Boże cuda, a non stop widził Boże cuda. Wczoraj zostało złożone świadectwo kolejne w Kościele u jak dziecko wyszło z autyzmu. Rozumiecie? Jeszcze matka podawała mu środki psychotropowe, które miała mu dawać, bo się obawiała. No jak to przecież, a Duch Święty mówił zdrowe. Ale przecież tyle lat brało, tak? I to kierowatka, kiedy przestała dawać środki, kiedy nie przestawała dawać środków psychotropowych, dziecko zaczęło się bardzo źle czuć. Okazało się, że kiedy odstawiła środki psychotropowe, tak? Natychmiast w ciągu kilku godzin dziecko wróciło do normy jest zdrowym dzieckiem. Tak? Po prostu. Wiecie? trzy tygodnie temu, na jedno ze spotkań, przyszła kobieta, która nie miała, miała podrywane wszystkie nerwy w ręku. Miała, mieć endoprotezę protezę Nie mogła ruszać żadnych ja, spalni. Poza tym nie miała ubytek mięśnia, miała dziurę w ręku, nie miała mięśnia. Kiedy się modliliśmy, upadła między rzędami pod mocą Boga. Odnieśli ją, kiedy wyszła do modlitwy użyliśmy na nią ręce w ciągu pięciu minut odrosły jej wszystkie nerwy i mięśnie. Amen! Ona po 60, bo ona biegała jak dziewczynka tak skakała, tak skakała po prostu opatrzyła, mówi, mięsień mam, mięsień rozumiem, że 5 minut to zajęło Pięć minut kobieta, która miała Raka na całym swoim, w całym swoim ciele, na miednicy nawet, na kościach nie mogła chodzić. Tak? Prorok taki do niej przyjechał. Taki prorok. I wyprorokował. Ona mówi, ja tam przede do niej do domu. Mówi, pastorze, mówi, był prorok tu taki u nas. Napisałem co mi wyprorokował. I ona, ja mówię, pokaż mi tą kartkę. I tam było napisane. Dziecko moje, lampa twoja gaśnie. I ona do mnie mówi, pastorze, co ty myślisz? Ja mówię, myślę, że to jest samego dla piekła. a temu prorokowi jakieś nowość mam. Na usłudze. Nie Już niedługo. Już niedługo ktoś mi przestawi noch. Niedługo! proroku. Ja mówię, powiem Ci coś innego. Teraz położę na Ciebie ręce i rak z Twojego ciała zniknie. Wszystkie komórki rakowe umrą, a lampa Twoja nie zgaśnie. Amen! Amen. Człowiek, który ze mną mówił, mam prośbę, czy mogę porwać te proroctwo. Możesz się się. Nigdy nie słuchaj tego człowieka więcej. To nasz brat w Chrystusie, ale się musi narodzić. Wiecie z czego? się musi z mentalności niewolnika. Coś Ci powiem. Mentalność niewolnika jest zaraźliwa. Mentalność niewolnika powoduje, że niewolnicze środowisko wewnątrz Ciebie, pielęgnowane przez lata, zaczyna się uwydatniać na zewnątrz i infekować innych pokój. To jest, to jest niewolnicze środowisko! I można być papieżem, księdzem, biskupem, prezbiterem, pastorem kimkolwiek innym. Ale niewolnicze środowisko znajdujące się wewnątrz duszy człowieka, nie w duchu, ale w duszy człowieka, powoduje, że nie tylko demony mają dostęp do życia tego człowieka, ale ten człowiek te środowisko uwalnia na zewnątrz. Bo pamiętaj, środowisko, które jest środowiskiem twórczym, jest wewnątrz, nie na zewnątrz. Ludzie mówią tak, jest mi tak źle. Czy tak trudno, bo jestem w takim środowisku, a ja mówię coś powiem. Jak chce wejdziesz do internetu, to zobaczysz sobie kraje, gdzie się za Ewangelię użyna głowy. Zobaczysz kraje, gdzie ludzie muszą wierzyć o garść ryżu. Środowisko zewnętrzne jest tam bardzo nieprzyjazne. Ale ci ludzie prezentują inny wymiar chrześcijaństwa. Inny wymiar. Inny wymiar. Dlaczego? Przecież środowisko biznesowe jest nieprzyjazne. Nie mają tego, co my mamy. Ja mam dużo rzeczy. Dużo rzeczy mam. Mam przyjaciół, pieniądze, ubrania, mieszkanie. Niczego nam nie brakuje. Niczego nam nie brakuje. Mam dobre środowisko, ale tamte ludzie nie mają takiego dobrego środowiska. No to nie jest łatwo. Nie, mi nie jest łatwo. Ani mi nie jest łatwo, ani im nie jest trudno. To co mnie łączy z tamtymi ludźmi to jest to, że mamy króla wewnątrz. Ja mam mentalność króla. Wiecie co ja mam? Mentalność króla. Ja normalnie mam mentalność Króla. Ta mentalność nie przyszła do mnie w momencie mojego Nowego Narodzenia. Posłuchaj. Bo w momencie Twojego Nowego Narodzenia nie przychodzi do Ciebie mentalność Króla. Ty się stajesz Królem, ale to jest niewidzialny Królem. To jest Król niewidzialny. Duch jest niewidzialny. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, tak? To nie znaczy się stałeś Królem w duszy Twojej. Dalej w duszy swojej byłeś niewolnikiem, mniejszym lub większym. Co zatem się dzieje? W jaki sposób to trzeba zrobić? Trzeba zacząć rozbudowywać mentalność króla w swojej psychice. Jeżeli tego nie będziemy robić, przyjaciele, leżymy i kwiczymy. Ja nie wierzę w to, że człowiek wzrasta, mówi ja, wzrastam duchowo. A diabeł mnie atakuje. Mówię, a Dawid wzrastał w siły, natomiast dom Saola słabnął. Wiecie, co definiuje wzrost duchowy człowieka, rozwój królestwa w człowieku? Słabnięcie działań diabła. Sorki. Bo jak w moim życiu mój wzrost duchowy powodowałby nap napór działań diabła, to ja bym nie żył dawno i cała moja rodzina sobie. Teraz pytam, to zabijali w ogóle, ja nie wiem, co by tam Rozumiesz? Tyle rzeczy, które. Przez, tyle błogosławieństw bożych, tyle sukcesów bożych, to ja bym dawno nie żył, gdyby to tak było. A tak nie jest! Prawda jest taka, że jeżeli we mnie, w mojej mentalności wzrasta mentalność króla, to diabeł musi słabnąć. On jest coraz słabszy. On nie może działać w moim życiu, bo diabeł, on jest jedynie aktywny, jeżeli ma mentalność niewolnika do dyspozycji. Diabeł musi mieć mentalność niewolnika, by mógł się rozwijać, bo tylko niewolnik się nie przeciwstawi szatanowi. Niewolnik. Rozumiesz? Niewolnik. Tylko niewolnik. Wiecie, czytałem sobie taki psalm, Wielokrotnie go czytałem, a się. doszło do mnie takie coś, jest napisane tak w psalmie 37 werset 38 na przykład Przestępcy zginą, a potemstwo bezbożnych będzie wytępione. Przestępcy zginą. Ja zobaczę, że Boże to jest przestępca. Ja sobie wiemy, że przestępca to nie jest człowiek nienarodzony z Bożego Ducha. Można być narodzony z Bożego Ducha, w swojej duszy być przestępcą. Przestępca to ktoś, kto przestępuje określone prawidło do danej dziedziny życia. Jeżeli Bóg ustanowił pewne prawidła do danej dziedziny życia i ktoś przestępuje te prawidło, to to jest przestępca. I wiecie, co się stanie z takim przestępcą? On zginie. Będzie gigął. Zginie i pójdzie do nieba! Jeden zginie fizycznie, inny będzie ginął przez długie lata, na przykład w chorobach, w biedach, w nieszczęściach, w patologiach, w innych Czemu on ginie? Bo to przestępstwo. Sorry. To jest przestępstwo. Ja musiałem w sobie zobaczyć przestępcę w swojej duszy. Ja musiałem zobaczyć e, pułapy przestępstwa w mojej duszy. Ja zobaczyłem, że potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Co to jest potomstwo bezbożne? To jest coś, to, to jest w ogóle bezbożny. Bezbożny to też nie jest człowiek nienarodzony z Bożego Ducha. Bezbożny to jest ktoś, kto ma mentalność życia w jakiejś dziedzinie bez Boga. Bez Boga. Na przykład ktoś mówi, choruje. Nie tak w sumie choruje no, Choruje. Czyli pogodził się z tym, że choruje na przykład no, zgodził. Albo zgodził się z tym, że jest biedny. Wiesz, to że co chodzi? Zgodził się na to ten człowiek musi zrozumieć, że owoc jego zgody, rozumiecie, przyniesie śmierć. Potomstwo tej zgody przyniesie śmierć. Potomstwo tej zgody. Wiecie, e, tyle razy, ile byliśmy straszeni, straszą nas strasznie, straszą nas. Wszyscy nas straszą strasznie. To Ci się zrobi, tamto Ci się zrobi, to Ci się stanie, wczoraj do mnie człowiek dzwoni, krzyczy do przez do piekła pójdziesz. Ja mówię, chłopie, mówię... nie chce mi się dawać na nocy. Nie chce. Naprawdę. Ja nawet mu nie powiedziałem, że nie pójdę do tego opiekła. Ja już normalnie, jak usiadłem i wczoraj, mówię... w ogóle... Boże, mówię... Czy to nie grzech zostawić go w tej słodkiej nieświadomości, że jednak nie pójdę do tego to chodzi? Ja w ogóle przestałem mu wyjaśnić, że ja nie wiem. Bo po co? on do mnie krzyczy? Ja wiem, po co ty do mnie dzwonisz? Chcesz się czegoś dowiedzieć? No, chciałbym się dowiedzieć. Ja wiem, dobrze, to słuchaj fundamentów wiary, której głoszę. Ja wiem, że Chrystusa masz słuchać. Nie Chrystusa! Czego z masz słuchać? Bo ty w ogóle nie słyszysz Chrystusa! Co ty mi wyjeżdżasz ze sloganem? Chrystusa słyszysz, jak ty nie słyszysz! On! Uderzyłby Cię młodem w głowę, a Ty byś go nie usłyszał. Bo Ty masz tok myślowy niewolnika! Nie Wiecie co to jest tok myślowy niewolnika? Hindusi stosują tok myślowy niewolnika, usługi. Słyszeliście o tym pewnie? Bierzesz się słonia od małego. Małego słonia się. Jak się słonia odstaje? bierze się małego słonia i zakłada mu się pętlę na nogę, i ta pętla jest długości dwóch metrów. I ten słoń systematycznie, codziennie, wieczorem jest przywiązywany na ten, no, ten sznur. Rozumiecie? Od godziny, określonej godziny jest zmrok, i ten słoń jest przywiązywany na ten sznur. I wystarczy, że przez pierwszy rok, dwa lata, tak się tego słonika kształtuje. Po dwóch latach. Wieczorem zostawiasz tego słonia w tym miejscu, jeśli nie ruszę na odległej dwóch metrów. Złamali mu psychę. Rozumiesz? Łamie się słonią psychikę, żeby nie uciekały. Nie zakładaj mi się żadnych pętli! Przeciętny Hindus wie, że ten słon by zerwał każdą pętlę! Każdą pętlę! Bo to później jak urośnie, to ma pół tony! To już nie jest małe słoniątko, ale jak to było małe słoniątko, to mu się pętelkę zakładało i te małe słoniątko wyrobiło sobie mentalność niewolnika, że on tylko 2 metry się od słupka rusza. Teraz my pożytę słupkiem, ze wszystki. na wszystkim. Bierze to chodzi? Ale jak ma macie zwamaną psychikę? Rozumiecie? Jeden człowiek, kaznodzieja, opisał kiedyś pewną historię. Ma dwoje wnuczu. Ma wnuczka, który tam ma, powiedzmy, 12 czy tam 13 lat, 14, taki duży wnuczek. I mniejsza taka dziewczynka, ta wnuczka, tu tam ona, powiedzmy, 6-7 lat. I kiedyś był z nimi gdzieś, zabrał ich gdzieś i oni się bawili razem. I ona mówi do tego starszego brata: Pobawię się, no, no dobra, pobawię się z tobą. No mówię, dobra, to ty będziesz mówił: jaszczurką, a ja będę krokodylem. No dobra, jakie bawili te w krokodylem. I ona go dusiła. Kakała na niego, dusiła go, wiecie. I on tam jak ją chciał zwalić, no nie, to ona mówi, nie możesz mnie zwalić, ty jesteś jaszczurką, ja jestem krokodylem. Jaszczurka jest słabsza od krokodyla. Ile razy on chciał ją zwalić, to ona się powoływała na to. Ten dziadek patrzył i miał objawienie. On miał objawienie, bo to Boży Człowiek. I mówi, ja zobaczyłem jak szatan trzyma człowieka. I szatan człowiekowi wmawia, szatan wierzącemu człowiekowi wmawia, że jest niepłonikiem. Ty musisz tak żyć, Ty musisz tak żyć, Ty musisz tak żyć. Ty musisz być taki, Ty musisz być taki, Ty musisz siedzieć w tym kotle całe życie. Ty nie możesz wyjechać od siebie z miasta absolutnie. Czy Ty się nigdzie nie odnajdziesz. Czy Ty nie możesz w ogóle myśleć, że Ty studia skończysz. No weź. Przecież Ty nie możesz myśleć, że Ty służbę będziesz jakąś miał. Ty lepiej dobraście tam traktaty rozdawać. Służba weź, proszę Cię, uspokój się. Nie, no Ty kościoła nigdy nie założysz. Rozumiesz? Ty się nie nadajesz do tego. Ty, nie, ty, ty męża nie będziesz miała. Jakiego męża? No Ty męża myśla że się spódź. Zresztą Ty wygląda, że się zapochądź. Ty żony w życiu nie taki debil nie ma żony. Gdzież tu to jest? To jest produkcja niewolników. Produkcja niewolników. A potem taki niewolnik. Mówi do mnie. Diabeł mi tak dojeżdża. Diabeł Cię mówię dojeżdża, a mówi, mówił Ci ktoś, że Ty jesteś królem? Ty widziałeś kiedyś, żeby diabeł dojeżdżał króla? Chyba, że Cię przekonał, że jesteś niewolnikiem. Jak Cię przekonał, że jesteś niewolnikiem, to Cię dojeżdża jako niewolnik. Ja w swoim życiu, jeżeli widzę działania diabelskie, to pierwsza rzecz, która się pojawia u mnie. Wiecie co jest? Jakie jest moje pierwsze odczucie? Gniew! To nie jest złość. To nie jest lęk. Rozumiecie? To nie jest chęć ucieczki. To jest gniew. Gniew to nie jest złość. Gniew wywołuje za sobą zupełnie inne reakcje. Złość powoduje to, że Ty denerwujesz się na zajście. Gniew! powoduje, że szukasz czegoś ciężkiego, żeby przywalić oprawcy. Rozumiesz? To jest gniew! Tak powstaje gniew w człowieku. Gniew to jest uzasadniona reakcja na niesprawiedliwość. Rozumiesz czym jest definicja gniewu? Gniew to jest uzasadniona reakcja na niesprawiedliwość. Jest napisane gniewajcie się lecz nim Gniew to nie grzech. W ogóle, gniew to nie jest grzech. Ktoś mówi, że gniewasz się na mnie, ja oczywiście się na Ciebie gniewam. Mówię, mówię, spójrz na siebie, zobacz jak Ty żyjesz. Jestem wpieniony na Ciebie. Jestem wpieniony na Ciebie. Jestem wpieniony na tego proroka, tu się wpieniłem. Zobaczyłem kobietę, która umiera na raka. Rozumiesz co chodzi? I ona sprzętnie przechodziała proroctwo tego człowieka. Rozumiesz? Wiesz, czym było to proroctwo dla niej? Łańcuchem założonym na jej nogi. Miała łańcuch. Ale wiecie, co się stało po tej modlitwie? Ona przyszła sama na spotkaniu, na obalku Ona przyszła do kościoła na A potem ze mną się kontaktowała i mówi, już nie ma, mówi nic na nerkach. Normalnie nerki funkcjonują. W ciągu, w ciągu w kilku dni Jak powiedziałem, mówię, komórki rakowe będą umierały. Rozumiesz? Wydaliśmy im rozkaz. One muszą umrzeć. One muszą poumierać. Będziesz się źle czuła teraz. Bo masz wiele obcych ciał w swoim organizmie. Możesz mieć rozwolnienie, możesz mieć wymioty, możesz mieć temperaturę dochodzącą do blisko 40 stopni. Dlatego, że hmm. będą w tobie gniły komórki. Nie bój się tego, to jest normalna historia. Nie panikuj. Nie krzycz, że utraciłam uzdrowienie. Uspokój się, wyluduj. Rozumiesz? Spokojnie, wszystko w tobie zgnijmy, a potem to wydali. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Widzisz, mentalność niewolnika powoduje, że nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się opresjom diabelskiej. Mentalność niewolnika to jest przestępczość. To jest dobrowolne stawanie się przestępcą. Mentalność niewolnika doprowadza do tego, że to, co wytwarzamy w swoim życiu, ginie. To ginie później. Rozumiesz? Ale jak ja czytam, tutaj o tym Dawidzie. To jest napisane tak. Dawid wzrastał w siły, natomiast Dom Saula słabnął. I następne cztery wersety drugi, trzeci, czwarty i piąty mówią o tym, że facet w tym czasie pojął sześć żon i miał z nimi już szóstkie dzieci. Ty. No szedł jak przycina. To Dawida wzrastał w siły. Człowieku, był płodny. Czym jest to dla nas? To jest pokaz. Co to znaczy, że ktoś wzrasta? To znaczy, że on jest płodny. Że powstają po nim konkretne rzeczy. Jakieś owoce konkretne. To nie są małe psie jabłuszka. Kościół dzisiaj stoi wielokrotnie pod taką jabłonką, gdzie są małe psie jabłuszka. Byłe pan mi gdzie weź przestań. Nie masz na doładowania, a pan ci błogosławi? Nie ściemniaj mnie, bo mam trudny czas. Ja mówię, ile lat? Trudny czas, no trudny czas masz. Trudny czas to jest jakiś krótki odcinek czasu, każdy ma trudny czas. Ludzie, wszyscy jak tu siedzimy, miewamy trudne czasy. Nie ma takich rzeczy, że mamy łatwe czasy. Cały czas. Bo żyjemy w teraźniejszym wieku złym. Wokół nas jest jedno wielkie szampo, sorry. Są choroby, są niemoce, jest bieda, są nieszczęścia, patologie, rozpady, zniszczenia. To jest w w takim środowisku zewnętrznym żyjemy. Nikt nie powiedział, że chrześcijanin będzie miał prosto na Ziemi. Ale słowo pokazuje nam, że chrześcijanin będzie zwyciężał na Ziemi. Ludzie! No to jest niemożliwe, żeby nie zwyciężać. Ale też nie nazywajmy nie nazywamy zwycięstw, tak? Zwycięstw które nie są zwycięstwami. Nie nazywajmy błogosławieństwem czegoś, czym błogosławieństwem nie jest. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Nie nazywajmy zniewoleń wolnością, bo przeklęty, kto zło nazywa dobrem, a dobro złem. Uznajmy pewną formę w sobie. Zobaczmy, ja wiecie, co musiałem zobaczyć. Ja musiałem zobaczyć zniewolenia duszy moje. Ja musiałem się z tym. Rozumieć, ja musiałem się z tym rozprawić. Ja musiałem uznać, że ja jestem niewolnikiem w wielu dzieci. Ja musiałem uznać, że ja się boję w swojej duszy. Ja musiałem uznać, że ja się wstydzę. Ja musiałem uznać, że ja mam kompleksy. Ja musiałem uznać, że mi zależy na opinii ludzkiej. Rozumiesz? Ja musiałem uznać, że ja się liczę z opinią religijnych systemów w tym kraju. Rozumiecie? ja musiałem się z tym zmierzyć. Zmierzyć się z tym. Że mi zależy. Ale potem, jak się z tym rozprawiłem, jak zobaczyłem, że ja mogę, rozumiesz, mówię, wow, nie zależy mi na opinii, w ogóle nie zależy mi, mam wywalony na opinię, czy mnie ktoś wyrzuci tym, ja wejdę drugą stroną, wiesz o co chodzi, zrobię to, i tak to zrobię. Ostatnio u nas w Kościele, mieliśmy taką sytuację, bo w naszej sali, był, mieliśmy salę w Neto i tam było dużo rzeczy. Ludzie, którzy nam wynajęli tą salę mieli tam swoje rzeczy. I one tam stały 4 miesiące. Bo ja miałem obiecane, że one mi stamtąd to zabiorą. A to mi zajmowało miejsce dla mniej więcej około 20 osób. Bo wzięliśmy salę, gdzie pomieścimy powiedzmy 100 osób, a realnie ja mogło stać 80 ludzi. Ja mówię, kurczę, zaczyna mi brakować miejsc, nie? Muszę to po prostu, muszę mieć. Po prostu przyjechaliśmy i wnieśliśmy. I postawiliśmy to naprzeciwko gabinetu pani dyrektor. Ja nikomu o tym nie powiedziałem, nawet bratu, z którym to wynosiłem. W kościele nikomu nie Pojechaliśmy zrobiliśmy to. Dobra, chodź, mówię szybciutko, mówię, że będziemy się tutaj wiedzieć. to. Zrobiliśmy to. Tak. Zaczął się tyłsk. Miałam ludzi od rana. Nie no, dale myślę, to jest dobry pomysł. To jest Dobry pomysł. Nie to panie że to bardzo zły pomysł, ja mówię, no, ale nie ale To, to dobry, dobry. Pomysł. dobry pomysł. Wiecie, ja bardziej wierzyłem w to, że teraz jako wstawiennicy ludzie się będą modlić, żeby nas z tej sali nie wyrzucili jeszcze. Ja wielokrotnie robię rzeczy. Wiecie, to ja robię czasami, znaczy dość często. Że wolę przeprosić niż zapytać. Bo jak zapytam, nie uzyskam zgody. Wiecie czemu? Bo żyję w środowisku, które jest niewolniczym środowiskiem. Otacza mnie niewolnicze środowisko. I teraz moja mentalność króla musi doprowadzić do tego, że ja zaryzykuję. Król ryzykuje. Król ryzykuje. Co ryzykuje? Porażkę. Wiesz co robi król? Ryzykuje porażkę. Niewolnik nigdy nie zaryzykuje porażki. Niewolnik siedzi się trzęsie, żeby tylko wyszło, żeby tylko wyszło, wyjdzie, nie wyjdzie, wyjdzie, ja ten, weź. czego się boisz, a jak nie wyjdzie, to, to świat się zawali? Bo w mojej Biblii jest napisane, że on się nie zawali do końca, że do końca będzie trwało żniwo i siew. Nie zawali się! Ale może ja się zawalę, mówię, nie zawalisz się! Bo większy jest ten, który jest w Tobie, niż ten, który jest na świecie! Zaryzykuj! Boję się! Ja mówię, musisz być uwolniony od niewolnictwa. Masz pęta założone. Wyrzutą jest kościoła, to zbudujesz drugi. <trym> <trym> Rozumiesz, co chodzi? Bo jak to zrobi, to ona się ze mną rozwiedzie, to ona się ze mną rozwiedzie. To po śladach wróci. A jak nie wróci po śladach, to będzie żałowa, że Cię zostawi. Rozumiesz? Czego się trzęsiesz? Czego drżysz? Bóg mówi, czemu drżysz? Cóż może uczynić ci człowiek? Niewolnik drży! Stracę, stracę, stracę! Czemu? Bo on nie wierzy, że ma. Wiecie, co, tam, co, co, co do mnie doszło ostatnio? Dlaczego syn marnotrawny zostawił ojca? To do mnie doszło kilka dni temu. Ja zrozumiałem że On zostawił swojego Ojca tylko z jednego powodu. On nie widział możliwości własnego rozwoju domu Ojca. I koniec. On tego nie widział. On nie był pewien, czy w tym domu Jego życie będzie prawidłowo rozwinięte.